Kiedyś, dawno, dawno temu grałem w zespole muzycznym w kościele. Nie wiem, jak się nazywa po polsku taki zespół. Po angielsku wspólne śpiewanie w kościele nazywa się worship. Zupełnie niesłusznie, bo dosłownie worship znaczy wielbić, oddawać cześć, a przecież nie tylko śpiewem można chwalić Boga. W Biblii mnóstwo ludzi chwaliło Boga, a zwykle robili to bez instrumentów muzycznych. No już sobie przypomniałem, grupa uwielbieniowa, tak się to nazywa po polsku. Nazwa równie chwytliwa jak zwiz męski, ale co poradzić. Życie polskich kościołów ewangelicznych sprowadza się niestety do pokonywania swojego poczucia mniejszości za pomocą patrzenia na kościoły amerykańskie oraz wciskaniu Ctrl-C, Ctrl-V, gdzie popadnie. Byłem więc częścią takiej protestanckiej scholi i występowałem jako druga gitara. Na pierwszą gitarę byłem zbyt nieśmiały, zbyt początkujący i zbyt lubiłem pierwszą gitarę, żeby ją wygryzać ze stanowiska. Tym bardziej, że pierwsza gitara była płci zupełnie innej niż ja, co wywoływało u mnie automatycznie szacunek. A do tego była mądrzejsza i bardziej odpowiedzialna. I może dlatego po jakimś roku ja zrezygnowałem, a ona grała i śpiewała dalej. I to właściwie koniec opowiadania, taka prosta historyjka. Ale gdy się w nią bardziej zagłębić, odkryje się wiele pouczających rzeczy. Zacząć odkryw odkrywanie należy od zadawania pytania dlaczego? A przede wszystkim dlaczego tak się stało, że ona grała całymi latami, odpowiedzialnie i konsekwentnie, a ja dość szybko zrezygnowałem. Dlaczego? Mimo tego, że 15 lat później moje granie i śpiewanie okazało się na tyle dobre, że przyciągnęło setki tysięcy osób, przez te 15 lat nie pisałem właściwie piosenek, a jeżeli już, to trzymałem je tylko w szufladzie. Dlaczego? Cała ta historia powinna wyglądać inaczej. Powinno być tak. Martin zaczyna swoją karierę muzyczną od grania w zespole w Kościele baptystów w Krakowie. Po roku zostaje prowadzącym grupę muzyczną. Po trzech latach śpiewania... Yy, po trzech latach śpiewania o i grania wydaje swoją pierwszą płytę. Po kolejnym roku zakłada zespół i tak dalej, kolejne płyty, koncerty i tak dalej. Czy nie mogło tak być? Mogło. Więcej powinno tak być, ale czy to nie wydaje się właśnie bardziej logiczny, naturalny sposób rozwoju? A jednak tak się nie stało. Tak. Zamiast tego było tak, że po roku grania w kościele baptystów Martin zrezygnował z grania i po paru napisanych piosenkach, które komuś zaśpiewał ledwie kilka razy, zrezygnował z tego zupełnie, mimo że było to coś, co lubił i coś, co, jak się później okazało, o wiele później, spodobało się ludziom. I tylko zupełnie niespodziewany i niemożliwy do przewidzenia zbieg okoliczności spowodował, że w 2008 roku zajął się w końcu poważnie graniem, śpiewaniem i pisaniem piosenek. Po drodze zmarnowało się 15 lat tego, co mogłoby być, a nie było. No... Jest proste wyjaśnienie, dlaczego pierwsza historia się nie wydarzyła, a wydarzyła się druga. Tak banalne, że aż boli. Odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi, bo nikt nie zachęcał. Albo nie zachęcał na tyle mocno, żeby ruszyć tą niepewną siebie bryłę z miejsca i popchnąć ją do przodu. Albo zachęcał, ale ilość zniechęcania była większa i kurczak, który już zaczynał lecieć, zwalił się z powrotem na ziemię. Tak. Kiedy byłem młody, głupi i wychowany w perelowskich szkołach, nie zwracałem najmniejszej uwagi na coś tak zniewieściałego jak zachęcanie. Zachęcanie jest dla słabych. Tak mnie wychowano. Silny robi swoje, więc nie trzeba go zachęcać. Zachęcają się geje. Prawdziwi mężczyźni nie muszą. Sęk w tym, że nie ma ludzi silnych. Zdecydowana większość tylko udaje silnych. To znaczy udawała, bo tak wtedy tak jak wtedy panował kult siły, tak teraz panuje kult słabości z kolei. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie stać przed sądem, ubiegać się o dotacje albo pracować jako dziennikarz. Im więcej popłaczesz i pokażesz, jaki jesteś biedny nieporadny, tym większa szansa na sukces. A swoją drogą, ludzie, którzy wyglądają na silnych, najczęściej właśnie udają. Człowiek naprawdę silny, nie ma potrzeby pokazywać tego. Jeżeli ktoś ma potrzebę pokazywać, że jest silny, to jest pewny znak, że wcale tak silny się nie czuje. Ale nawet mimo tego, że ciągłe udawanie silnego już nie jest tak silnym zjawiskiem, jak było dawniej, ciągle nie nauczyliśmy się nawyku zachęcania siebie nawzajem. Ciągle rozumujemy tak jak wtedy, że jeżeli ktoś robi swoje dobrze, to go zachęcać nie trzeba. Nie? Po co mu w ogóle coś mówić? Przecież wszystko dobrze robi. Jakby coś robił źle, to co innego. Wtedy mu trzeba powiedzieć, dla jego własnego dobra, że to co robi jest do dupy. Najlepiej długo, dobitnie i dotkliwie, żeby zrozumiał. To mu na pewno pomoże. O tym jak ważne jest zachęcanie dowiedziałem się z własnych błędów i obserwacji. Ale o tym jak to robić w praktyce nauczyłem się od przyjaciół, Amerykanów. Patrzyłem w jaki sposób, rozmawiałem z ludźmi i dziwiłem, dziwiłem się, bo mnie by nigdy do głowy nie przyszło, żeby podejść po nabożeństwie do pastora, do pianisty czy do człowieka co wita ludzi przy wejściu i powiedzieć mu, że to co robił warto robić dalej, że fajnie, że to robi, bo przecież nie musi. Ja tylko widziałem w ludziach błędy, które popełnili i też mi im pomóc. Tak jak lekarz, który najpierw musi odkryć co jest nie tak, żeby móc to naprawić. Wydawało mi się, że naprawianie błędów jest nieporównywalnie ważniejsze niż zachęcanie. Bo jest zawsze pożyteczne, a zachęcanie nie zawsze. Może być wręcz szkodliwe zachęcanie, na przykład wtedy, kiedy zachęca się do roboty kogoś, kto się kompletnie do niej nie nadaje. I dziś dalej uważam, że naprawianie błędów jest ważniejsze, bo ostatecznie liczy się wynik, a nie wysiłek. Ale myliłem się, bo nie brałem pod uwagę tego, że im więcej człowiek widzi błędów w tym co robi, tym silniejszą ochotę ma przestać to robić. W ogóle. Bo brutalna prawda, której konsekwencje widać wszędzie dookoła i na wszystkich poziomach życia, od życia osobistego do polityki międzynarodowej, jest taka ta prawda brutalna, że ten kto nic nie robi, nie popełnia też błędów. I to jest najprostszy, najszybszy, najwygodniejszy sposób na uniknięcie wszystkich błędów raz na zawsze. I ta wizja czasem jest bardzo, bardzo zachęcająca. Jezus powiedział Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I obserwowałem to w życiu tak często, że jestem gotów stwierdzić, że jest to podstawowa zasada życia. Człowiek dostaje to, co sam rozdawał innym. Nawet jeżeli nie widać często bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, to w jakiś przedziwny sposób i tak to zjawisko zachodzi. Przykładowo, ja nie zauważałem zachęcania, nie uważałem zachęcania za szczególnie istotną rzecz i tak się stało, że skutki tego braku zachęcania poczułem sam na sobie. Gdybym miał odpowiedniego kopa, nie zrezygnowałbym z grania. Gdybym miał powód, pisałbym przez 15 lat piosenki nagrywał płyty. Gdyby ktoś mnie namawiał, mówiłbym w kościele całkiem fajne kazania. Ja mówię teraz. Robię to wszystko teraz, właśnie z dobrym wynikiem, ale wtedy nie znalazł się nikt, kto by mnie wystarczająco mocno popchnął. Widocznie wszyscy zakładali, że każdy sobie musi sam radzić. I ma takie podejście swoje plusy. Ale jeżeli w kościele chrześcijańskim brak zachęcania uważa się za normę, a zachęcanie za coś wyjątkowego, to obawiam się, że ktoś kompletnie nie zrozumiał, czym miał być Kościół według Biblii. Ale może źle do tego podchodzę, może to, to dobra postawa. Niech sobie ludzie sami radzą. W końcu, jeżeli się do czegoś bierzesz, to bierz też odpowiedzialność. Nie możesz oczekiwać, że inni będą Cię nosić na rękach. W końcu przysłowie mówi, co Cię nie zabije to Cię wzmocni. Nie. Tylko, że kiedy na jednego wzmocnionego przypada stu zabitych, to się staje już jasne, dlaczego kościoły chrześcijańskie są w większości martwe. I to daje pod rozwagę wszystkim, nie tylko chrześcijanom, z zachętą na koniec, żeby pamiętać, że jedno dobre słowo w odpowiednim momencie może przynosić dobre owoce przez lata.